w odcinek z serii Mielenie z Zorem, odcinek czwarty Smoleńsk. Witam Państwa przed mikrofonem Joanna mieszko Witam ze Zoro, mojego rozmówcę, z którym dzisiaj mamy omawiać sprawę tego, co się stało i co się nie stało 10 kwietnia 2010 roku. Witaj Zoro przede wszystkim najpierw. Witam, kłaniam się nieźutko. Jak to wygląda w Twoich oczach? Co się stało 10 kwietnia? Czy był to zamach stanu, dekapitacja, katastrofa, której notabene nikt nie widział i nie słyszał, ani w Smoleńsku, ani na świecie? Co wiadomo i czego nie wiadomo? Bardzo dużo wiadomo z tego, czego nie wiadomo. Tak można powiedzieć dyplomatycznie, bo minęło sporo czasu i daje się wysnuć no, daleko sięgające wnioski z z pewnych obecności oraz z pewnych nieobecności. Mamy do tej pory na pewno skerty makulatury zupełnie bezużytecznej, czyli kilka pseudo -oficjalnych dokumentów, które wzajemnie sobie przeczą, a właściwie wszystkie nazajem sobie przeczą, czyli są śmieciami w sensie merytorycznym nie no wymaga specjalnego wysiłku, żeby to stwierdzić, bo jest to oczywiste. Z powodu sobie, procedowania te dokumenty są e, na żałośnie niskim poziomie prawnym. Masz na myśli dokumenty, te które te sterty, e, segregatorów, które wypracowała prokuratura cywilna i wojskowa? No, które są, no, znacznie tylko te wszystkie te tak zwane komisje, które przy tym brały udział, te, te komitety badawcze i tak dalej, które na niewiadomych podstawach y, działają, y, pseudo-oficjalne dokumenty komisji naszych, y, powołane do, do, do tego celu, które, no, się skompromitowały totalnie, drukując jakieś rzeczy po prostu niestworzone, które są fizycznie niemożliwe, tak? które przeczą rozsądkowi z, z, z obecnym przepisem prawa i, i w ogóle m, najprymitywniejszym zasadom zdrowego rozsądku i przyzwoitości. Więc e, wszyscy, którzy oficjalnie w tym, do tej pory uczestniczyli, no, wyprodukowali makulaturę. No, to są rzeczy, które, które ośmieszają Polskę de facto. I, i no, to jest pewne świadectwo o tym, co my wiemy. Tak? Wiemy, na pewno, że nic nie wiemy, to znaczy mamy w swoich rękach obecnie, właściwie nie mamy żadnych materialnych dowodów, poza chyba jedną sekcją złot, tak? Te rzeczy, które czyli te, te, te, które należą do Polski są poza naszym zasięgiem, bo on ma jakieś kopie, na przykład jakichś zapisów, które są w ogóle nieautoryzowane, a nawet gdyby były w jakiś sposób bez bezwzględnie, to i tak świetle polskiego prawa te kopie y, y, nie są dowodem. Żeby być dowodem, to według polskiej procedury cywilnej i karnej muszą być oryginalne, dostępne po to, żeby można było zrobić wielokrotne ekspertyzy przez specjalistów zależnych, niezależnych, żeby można było również próbować je podważyć. Jeżeli są niepodważalne, to wtedy będą uznane za prawdziwe. No taki jest rudymentarny wymóg pos prawidłowego postępowania. Nie ma prawd absolutnych. wszystko jest badane i poddawane wątpliwość. Natomiast mieliśmy do, do, do czynienia w tej sprawie no, z procedurami, które były szyte ad hoc no, no, do przyjętych już gotowych założeń. No, badamy tak, ponieważ jesteśmy pewni, że było tak. No, badamy wszystko tak, bo ponieważ był wypadek, No, no to jest powiedzmy specyficzny sposób e, postrzegania rzeczywistości. Tak. No. my na pewno. Wiemy na pewno, że, że, że nie mamy żadnych dowodów, tak? No i wiemy, w związku z tym na pewno to się nie wydarzyło z powodów jakby fizycznych. Czyli że nie, wiemy, już, że, że, że samolot się nie rozbił na pewnej brzozie, tak? Nie wykonał też beczki, no bo obydwie te czynności są fizykalnie niemożliwe. Ale, ale wróćmy jeszcze parę godzin wcześniej, do momentu tego, gdzie samolot powinien wylatywać z Okęcia. Nawet nie wiemy, co się wydarzyło na Okęciu. Kto przybył na to Okęcie, jakie samoloty wyleciały, o której godzinie, kiedy w ogóle przyleciał, przyjechał pan prezydent, czy wsiadł do tego samolotu i tak dalej, i tak dalej, dalej. Nic nie wiemy na pewno. Nie wiemy, dlatego że, że nie mamy na to żadnych dowodów, no a skoro ich nie mamy, no to jest już pewna wiedza polegająca na, na twierdzeniu faktu, że, że nie mamy prawa wiedzieć. Wiemy, że kilka rzeczy niemożliwych się nie wydarzyło i nie trzeba mieć specjalnej y, y, wiedzy zdobytej w ciągu tych niespełna dwóch lat, żeby do tego dojść, bo to już było wiadomo y, y, y, tuż po tym wypadku. To, że y, y, samolot się... Se, se, nie urwało mu skrzydło i nie zrobił beczki nad ziemią na wysokości kilku metrów. Do tego nie trzeba było zrobić wyrafinowanych badań profesora Biniędy. On to zrobił jako fachowy symulacji obciążeń materiałów i badań właśnie wykorzystywanych w nawigacji lotniczej i promów kosmicznych. Ale nie było to konieczne. Dlaczego? No bo podobne wypadki już miały miejsce w historii. Już, już wiadomo było, że parę lat wstecz. Taki sam typ samolotu, zresztą w uczestowym czyli podobnym do tego, którym, którym latał prezydent polski. Samolot przystarcie z bazy lotniczej Manas w Kyrgyzstanie, czyli tam, gdzie Amerykanie przerzucają swoje zapasy i wojska do Afganistanu, tam też Polacy przez tę bazę latają do Afganistanu. Tam przystarcie starcie y, Tupolew z prezydentem Kyrgyzstanu na pokładzie. Było jakieś zamieszanie, bardzo się chłopaki spieszyli, no i przy starcie pole zawadził o tankowiec, tak zwany stratotanker Boeing. Pełny paliwa, właśnie zatankowany po, po to, żeby dostarczać paliwo tam może to, co mi w, e, w locie, w Afganistanie. I, i zahaczył go tak nieszczęśliwie, że urwał ten pole w sobie przy 4,5 metra, czyli ostatni sektor skrzydła. Czyli dokładnie tyle, co podobno się stało w Smolensku no i co ciekawe, no ten samolot wystartował z tym odpadniętym skrzydłem kawałkiem, wystartował zrobił kółko nad lotniskiem i oczywiście wrócił na to lotnisko, który był uszkodzony, był niezdolny do dalszego lotu, no więc wylądował bezpiecznie, i no to nic się, się stało Prezent był trochę zniżowany, że lot mu się nie udał tak natomiast ten za, zawadzony y, tankowiec pełen paliwa kilkadziesiąt no, ton paliwa wchodzi na Chyba 50 czy 60 ton paliwa bierze ten, ten kobiet na, na pokład. W związku z tym, że uderzenie było bardzo potężne, tam mocno zaiskrzyło, on się zajął ogniem. No i pożar w przeciągu sekund był tak potężny, że cały ten samolot spłonął. I on płonął ten właśnie tankowiec, na, na, stojący na, na pasie lotniska, przez kilkanaście godzin, a go się, gasiło go kilkadziesiąt jednostek straży w bazie wojskowej, tam jest specjalistyczny sprzęt, tam są specjalne gaśnice i tak dalej, jeszcze z całego miasta się powozy wozy strażackie i mimo tego się nie udało tego szybko do, ugasić Lune było widać nad, całym, nad całą stolicą e, i są zdjęcia w, w telewizjach na YouTube można to znaleźć, jeżeli to interesuje tak wygląda właśnie historia z płynącym paliwem i tak wygląda historia z, z połamanym tu Otóż które któremu kawałek skrzydła 4,5 metra czy 5 metrów na końcu odpadnie, nie wywraca się na plecy, boń Boże, tylko może dalej lecieć. No, I wykonywać manewry, startować, lądować i wszystkie cuda świata. Dlaczego? No, bo ten samolot nie jest do wykonywania akrobacji, tylko do stabilnego latania poziomu. I do lądowania w każdych warunkach. I do, to sobie powiedzmy, to jest, to był, to był, można powiedzieć, to jest znakomity samolot w sumie, żadna latająca trumna, kompletna nieprawda i kolejna ściema, kiedy te wszystkie głosy tak latające w tych trumni. Tu trumni. może wylądować w każdych warunkach, na, na rozmaitym, na każdej łączce, na każdym polu. I się nie przewraca od razu, na, i może wystartować również w każdych warunkach. No, to jest, znaczy konstrukcja jest dosyć stara, ale bardzo, powiedzmy y, y, sobie, odporna. Y, to jest, y, to był poprzez, jako zaprojektowany jako bombowiec y, Boeinga właśnie. Tak, y, konstrukcja została wykradziona Boeingowi i przerobiona na samolot cywilny w zakładach tu polewa I y, y, y, y, jest uznawana za, za bardzo udany samolot, bardzo mocny i bardzo długowieczny. A akurat ten model był świeżo po remoncie, czyli że on powinien latać bez żadnych tam usterek, hmm większych problemów przez hmm, kilkadziesiąt tysięcy godzin. Czyli gniotca, nie łamiotca. Taki to jest model tego samolotu i wielka szkoda, że zostaną one wycofane. Podobno ma zostać wycofane hmm, z no, komunikacji powietrznej, w co nie wierzę, bo podobno protestują lotnicy rosyjscy przeciwko temu i słusznie. W każdym razie ten nasz Tupolew błyszczał świeżym lakierem, tymczasem to co tam nam pokazywano um, na tych byle jakich nagle zdjęciach w epoce w XXI wieku, w epoce fotografii satelitarnej pokazuje nam się jakieś, jakieś kupy złomu połamane, um, zielone od pleśni i zardzewiałe. I my mamy w to uwierzyć. Ja się naprawdę dziwię ludziom, którzy w to uwierzyli. No, uwierzyć można we wszystko. To Brebers powiedział powiedział zresztą inni klasycy propagandy także. Znaczy, że kłamco powtarzane wielokrotnie staje się obowiązującą prawdą. I trzeba tylko no, no, porczywie je powtarzać. Bez przerwy, bez końca wpłacasz do mózgu. No i to miało właśnie miejsce. Na tej podstawie można stwierdzić, że mieliśmy do czynienia z, z, z skuteczną operacją propagandową, no bo wystarczy to przeanalizować, jak to się odbywało. Tu, tu zupełnie kluczowe i zagadkowe jednocześnie są materiały, które tego wykorzystano i w powstanie, jak one się pojawiły i później dalsza historia. Otóż w tej dobie wszechności, elektroniki i aparatów cukrowych. Nie ma, nie ma praktycznie żadnych, tak znamy, niezależnych materiałów. Czyli ci stada dziennikarzy, którzy tam byli obecni przy bramie, oni zostali na miejscu wpisania, czyli nie, nie ma niezależnych tych fotografii tego miejsca. Tak? A jednocześnie z drugiej strony mamy oficjalny film pana Wiśniewskiego, który cudownym zbiegiem okoliczności znalazł się w tym miejscu, gdzie trzeba i nakręcił, nakręcił to całe zdarzenie i to zdarzenie później jest pokazywane jako kanoniczny wizerunek tego miejsca. Jest tylko jeden taki film, właściwie dwa, ale ten, ten drugi jest, jakby, jest niby ukryty, tak? jest niby podziemny, tak? nagrany przez nie wiadomo kogo. Mówię o tym filmie Koli, tak zwany. I pojawił się po kilku dniach, a nie do końca po kilku dniach, bo niektóre kadry z tego filmu były już 10 kwietnia w telewizji rosyjskiej. Czyli, że z, z tego wynika, że to jest oficjalny dzieło. Mimo wszystko. Więc mamy do czynienia z jeszcze jeden dowód na skoordynowaniu Dezinformacji i akcje propagandowej. Tajemniczy film Wiśleńskiego, jak on się pojawił. Więc rzekomo został nagrany tylko przed godziną 9, tak? I mniej więcej o godzinie 10.20 coś koło tego, czyli około półtorej godziny później zmontowany, już gotowy, pojawił się na, na w telewizjach, tak? Świata, czyli że.. W telewizji rosyjskiej, najpierw, a dwie później w telewizji polskiej. Ciekawe jest jaką Jak on tam się właściwie znalazł w tych telewizjach? Jak został przekazany, już zmontowany? Ja rozumiem, że pan Wiśniewski jest bardzo dobrym montażystą, tak? Nawet był aż tak sprawny, żeby to zrobić na poczekaniu, zwłaszcza w tym, że jednocześnie przez tam spaceruje, udziela wywiadu. Rozmawia z, z ludźmi tam przy bramie, jest tam rzekomo zatrzymany przez Służby Bezpieczeństwa, później y, rozmawia z naszymi dziennikarzami, z baterem się tam kłóci przez płot, przez co on widział albo nie widział i tak dalej. Więc y, po półtorej godziny skraca się bardzo z, z, do, do właściwie do minut. Więc jak on mógł w ciągu tych minut dokonać tego montaży i przekazać gotowy materiał do, do, do emisji. Tak? To pierwsza sprawa. Druga sprawa dotycząca jego tożsamości. Pan Wiśniewski e, występuje w materiałach telewizyjnych rosyjskich pod nazwiskiem Słoweniusz Liviński. Jest przedstawiony jako świadek. Oczywiście. On to widział je, to racjonuje tam, że no tak, widział samolot, skrzydło na bok, bo w rozwierce i widział, tak, spadł. Zahaczywszy od drzewa, zapalił się i to. No i natomiast jakby to słyszał, że, że spada, to pobiegł, bo on taki jest pies ogrodnika i to w telewizji rosyjskiej było też. On się pojawia później w internecie, w dyskusjach, e, jako autor tych materiałów, który wpuścił do internetu e, i, i montuje takie filmiki z, z dużymi czerwonymi napisami, copyright. i tu proszę pisać maile do mnie, bo ja jestem, Łomir Wiśniewski, jestem autorem tego, tych filmów. I wywiązała się na ten temat dyskusję, on się wypowiadał tam na forach internetowych, że tak, jest autorem i nic z tego tytułu nie dostał wynagrodzenia, i on się czuje bardzo pokrzywdzony, bo z telewizji został wyrzucony podczas kłótni właśnie o prawa autorskie i tak dalej. No więc ja telewizję polską rozumiem, że jest jakaś kłótnia o prawa autorskie pana Wiśniewskiego, że on się rozstaje no, no, i, i odchodzi, prawda, powiedzmy, nieszczęśliwy. Ale jakim cudem jego materiał pojawia się w telewizji rosyjskiej i on do dzisiaj nie interweniował w tej sprawie? Przecież to jest materiał stulecia. I on, on pisze dużą czerwoną książką, że to jest jego materiał autorski, tak? copyright i tak dalej. A z drugiej strony on w ogóle nie interweniuje, chociaż Rosjanie to emitują, prawda, i inne telewizje świata radny, za, ślad za nimi. I jakoś nikt nie ma problemów z prawem autorskim. No to jak to jest? Panowie, jest tym to znaczy, on jest, ma copyright i rozdaje za darmo. Najlepszy materiał swojego życia? gorzej. On przy tej brawie tam kłóci się właśnie z baterem z innymi dziennikarzami, bo wyszła kwestia, że może by zeznało tam przed, ze zespołem parlamentarnym, że ktoś mu proponował ten materiał, żeby od niego kupi. On że odmówił, że ten materiał filmowy nie jest na sprzęt, tak? Żeby były jakieś propozycje od tych dziennikarzy, może by kupili coś takiego od niego. On tego nie sprzedał. więc to się coś głęboko nie zgadza uczeń z tych relacji, a tym, przynajmniej no, nie To przynajmniej się w ogóle nic nie zgadza. Kompletnie się nic nie zgadza. E, przypomnę Ci tylko, że śledztwo blogerskie wykazało, że właściwie on to nakręcał poprzedniego dnia. No, może jeszcze wcześniej. To jest jeszcze uderzającego, że ten film tak zwanego Koli, tam gdzie te zawiesie latają i, i tam słychać strzały i tam dziwne postaci mgle, prawda? Wokół tych płonących szczątków. W cudzysłowie film Koli i tak zwany 1.24. Okazuje się, że kadry z tego filmu były już 10 w rosyjskiej telewizji. Jak ona się tam znalazł? Skoro ten film koli wypłynął chyba 13 kwietnia. Tak, tak. Więc... Jakie były potem legendy opowiadane, że został zatrzymany przez, um, przez rosyjskie służby, że nie żyje, etc. Bardzo tak, zamordowany jest i tak dalej. Pan Andrzej no. Mjentirej podobno się nazywa. Tak. No ale jak się bliżej temu przyjrzeć z perspektywy, to widać, że było to komuś potrzebne w tej operacji psychologicznej, czyli że to rozważała autentyczna walka, studiowanie tych kadrów filmowych, tak, i wszyscy byli na tym zafiksowani, dzięki temu powstała no, ogromna fala jakby zainteresowania, która w efekcie swojego działania no, wydrukowała wszystkim tym tak zwanym badawczym, ludziom którzy nie wierzą w oficjalną wersję, że się nic nie stało, że się rozpatrano, ale wszyscy zginęli, tak? no to zawołałem im pożywkę, no pod no nie rozpadł, no ale to był zamach, czyli że tam ktoś latał i ich mordował, i były strzały, i była, <grych> był zamach gdzie? W młodnikiem, przecież są zdjęcia, tutaj latają te postaci, strzelają ci ludzie, <grych> więc to jest jakby druga wersja tego samego, tylko że trochę bardziej fantastyczna, tak? No ale pamiętasz, na początku nic nie wiedzieliśmy, nikt nam nic nie pokazał, nie było żadnych zdjęć z, z lotu ptaka, tego miejsca, co jest zdumiewające w ogóle w dzisiejszej dobie. I co robi się przecież zdjęcia jakiegoś zwykłego wypadku autobusowego z lotu ptaka. a Tymczasem dzieje się taka tragedia narodowa i nie ma ani jednego zdjęcia z lotu ptaka. Żadna telewizja, ani moskiewska, ani polska, nie pokazały tego rodzaju zdjęć. Ale słyszymy takie opowieści, że samolot się rozbił gdzieś tam w jakimś parowie za, za lotniskiem, że tam 17 kilometrów, czy tam 1700 metrów od lotniska, albo potem 700 metrów od, od pasu startowego. I tak jakaś straszliwa mgła spadła w tym parowie i tak dalej. Tymczasem po, po tych prawie dwóch latach dokładnie wiemy, studiując mapy, studiując okolice i w międzyczasie były tam już rozmaite osoby, że właściwie to lotnisko leży w mieście. To trzeba sobie powiedzieć. Leży w mieście. I ta cała obrzydliwa, e, zapaćkana rozmaitymi śmieciami łączka e, z samosiejkami mieści się właściwie na granicy. Jest w, w, w granicach tegoż lotniska. To nie jest poza lotniskiem wcale. A tam obok jest warsztat naprawy samochodów, prawda? Może już go nie ma, bo tam teraz zaczęli coś intensywnie przebudowywać, nie wiem. W każdym razie musimy sobie uświadomić to miejsce. Ten samolot miałby się wpasować nagle w swoim upadku i rozrzucie na małej, na małej łączce wielkości właściwie ogródka działkowego. To jest zupełnie niemożliwe, sam powiedziałeś fizykalnie. Zniknęli pasażerowie bez śladu, wszyscy pogibli, wszyscy zginęli, co jest zupełnie niesamowite i niemożliwe. Przy samolocie, który spada z wysokości, tutaj nie jesteśmy zgodni, pan Macierewicz sam nie wie dokładnie, czy było to 15 czy 26 metrów, ma dwie rozmaite koncepcje, i wszyscy zginęli. Jak powiedziałeś, wyparowało paliwo, wyparowały fotele, wyparowały rzeczy osobiste, wyparowały e, ubrania e, i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie nieprawdopodobna historia. Nic się kupi nie trzyma. I, I nie ma 60% tego korpusu. Zniknął kokpit, co najdziwniejsze. Zniknął cały środek cały korpus samolotu, nie ma korpusu z oknami, nie ma kokpitu, który, czyli kabiny pilotów z tymi wszystkimi zegarami urządzeniami, które są indywidualne i jedyne dla, właściwe dla każdego samolotu. No, I które nastąpiło... powiedziały nam cokolwiek o tej, yy, o tej rzekomej katastrofie. Mo, mogłyby nam coś powiedzieć, tymczasem nic nam nie powiedzą, bo kokpit wyparował. No, nastąpiła de dematerializacja. Absolutnie. No, dematerializacja. Tak. On był i był, i się wybył, Była, spadła mgła i wszystko zniknęło. Tak, tak, tak. Cztery godziny potem podobno y, zniknął, Rozpływa. Bardzo ciekawe jest to, to nasze miejsce, same tej, tej, tej, tego tak zwanej katastrofy jest no, bardzo interesujące. Dlaczego? No bo jak to wygląda? To jest nas kraj miasta, lotnisko wojskowe. Ale to nie jest takie lotnisko wojskowe, że to jest jest, prawda, że jest tam gdzieś tam coś padł do łba, żeby budować to lotnisko, bo tam będą latale samoloty. Nie! To jest lotnisko fabryki samolotów. To jest pierwsza fabryka samolotów w Związku Radzieckim pod tytułem było chyba otwarta w 1922 roku fabryka samolotów wojskowych myśliwskich, jako lewa? I... Zbudowane do z Niemcami, tak? E, tak, to, to dokładnie. To była ich technologia niemiecka. Tak. I to lotnisko, to lotnisko jest potrzebne przy tej fabryce no, jako lotnisko zakładowe, bo tam muszą te samoloty startować i lądować. Oblak, są próby techniczne i tak dalej. No i całe, też kooperacja z tych dostawców się tam odbywa przez to właśnie lotnisko. Niemcy później e, z tego właśnie lotniska je rozbudowali i prowadzili ofensywę na Moskwę w czasie II wojny światowej notabene, bo, bo Smolensk jest ogromną bazą przemysłową i wojskową. To jest, to jest wielki gród tak naprawdę graniczny. Znaczy, w czasach średniowiecza to był gród warowny i tak zostało do dnia dzisiejszego. Więc e, wypadek miał się zdarzyć, gdzie? Przy, Dosłownie przy płocie, betonowym płocie lotniska wojskowego zakładów lotniczych SMAZ na Miejski awiacjonny zawod, który dzisiaj już nie produkuje odwódców, ale je naprawia. Czyli naprawia te, te jako wlewy. Między innymi te polskie jaki mogą tam być remontowane mm -hmm. e, w tych zakładach jako wlewa, bo oni to robią. Mają mają i tak dalej. Mają wszystkie narzędzia, wszystkie hangary, dźwigi, maszyny i tak dalej. Więc tam, I tam, jeżeli tam jest jeżeli trzeba rozpracać tam, jeżeli trzeba rozebrać samolot albo go złożyć, to nie ma żadnego problemu. O, czyli... Tam też są warsztaty do rozbiórki samolotów, Tu są zdjęcia, gdzie usługowo się takie rzeczy robi, czyli złomuje się. Tak. Korpusy starych samolotów wręcz. Można było tam przeprowadzić taką operację, że się korpus samolotu latającego przywozi, on w własnych siłach tam ląduje na tym lotnisku i później jest cięty na kawałki, a dźwigiem jest przenoszony na tę łączkę przy ogrodzeniu tego lotniska. Więcej. Od tego miejsca, gdzie są te rozsypane rzeczy, po tak zwanym wypadku, do najbliższych zabudowań, warsztatów, mieszkań, bo tam są, jest osiedlom mieszkaniowo 200 metrów na północ, na wschód około 200 metrów, na wschód są dwa zakłady i stacja benzynowa, między innymi zakład samochodowy tam jest w szosie i jakiś zakład usługowy i stacja mezynowa. Dosłownie 200 metrów od tego punktu w y, y, linii prostej. Y, y, dalej są osiedla mieszkaniowe i fabryki kolejne, czyli zabudowania y, przemysłowe miejskie. No i dalej jeszcze kilkaset metrów dalej jest y, y, duże osiedle mieszkaniowe, czyli, czyli miasto. Czyli można powiedzieć, że, że ten wypadek, jeżeli się zdarzy, no to zdarzy się w środku miasta. Więc wyobraźmy sobie, że powiedz, w środku dużego Miasta, to już to będzie Warszawa, Poznań, Berlin. No i. No i widzi, wszyscy to widzą tylko w telewizji. Bo okazuje się, że miejscowi oni się nie słyszeli. Oni to widzieli wszyscy w telewizji. Kości, mm -hmm. którzy są tam, przybiegli, zrobili tą informacją, czyli polscy dziennikarze z kamerami i tak dalej, są przy. Są przy, przy y, y, ogrodzeniu i żołnierze ich nie wpuszczają oni no dowiadują się tego, co się tam wydarzyło z telefonu z Warszawy, od swoich kolegów przy pulpitach redakcyjnych. im mówią, słuchajcie, bo tam właśnie się zdarzył wypadek. Jaki wypadek? No samolot spadł. Jaki samolot. No taki samolot. No to jest historia kosmiczna do tego. Także świetnie to ujął w swojej książce Fenny, napisał, że to jest historia księżycowa. Czyli to jest historia odkrywania księżyca. Bo tak to brzmi. Tak? jakby ktoś wylądował nagle w innej strefie czasowej na księżycu i nakręcił tam materiał z, z innego wymiaru. No ale niestety to są realia. znaczy, te realia są propagowane i są, są publikowane, i ludzie na ten temat robią śledztwa oficjalne, jedno od drugiego bardziej śmieszne i żenujące. No wiesz. Y to jest prawda, te śledztwa to, są, to jest koszmarna, to jest tragi farsa, coś czego będziemy się, nasze, nasze dzieci, nasze wnuki będą się wstydzić za nas. Jestem o tym przekonana z tego powodu, ale jeszcze gorsze w tym wszystkim jest to, że tej tragifarsie używa się, dosłownie instrumentalizuje się te biedne, wdowy, te rodziny pozostałe po tych ofiarach. Przypominasz sobie, jeździły tam te wdowy, modliły się, paliły świeczki przy tej brzozie, całowały te brzoze. Są przecież zdjęcia opublikowane w książkach i w prasie na ten temat. Tam również nasz niekonstytucyjny prezydent Korowski stał na baczność kładł kwiat i świeczki paliły przed brzozą, etc. Przecież to są jakieś zupełnie przedchrześcijańskie barbarzyńskie obyczaje. To jest coś zupełnie Ja nie mogę sobie tego tego wszystko układać w głowie, jak możemy do czegoś tego puścić, do tego rodzaju groteskowego, czarnego cyrku. No, cyrk może to jest za dużo powiedziane, bo to, to jest przemyślana akcja, gdzie używa się rekwizytów hmm, propagandowych po to, żeby na nich skupić uwagę. Ta brzoza została wybrana jako obiekt kultu i to nieprzypadkowo jest ona promowana, no znacznie symbolicznie, to w kulturze rosyjskiej bierowska to jest hmm, symbol żalu, śmierci, więc kojarzy się, bardzo dobrze się kojarzy z tym nastrojem żałobnym. Tak, ta, płaczące wrzosem. Poza tym jest jeszcze kwestia tego, że rekwizyty, jeżeli tam zostaną eksponowane, między innymi ten głaz po to został odroby, od razu 10 chyba na tak, dziesiątego 10 o godzinie 4, to, o 16 po południu naszego czasu już tam głaz na miejsce to, został przesłany. Po to, żeby na nim skupić uwagę, żeby tam się zbierali fotoreporterzy, żeby zacząć budować wokół tego miejsca, kult miejsca, tak zwany punkt zborny, czyli miejsce z kumulacji uwagi. No a później, jak już będzie to miejsce wybrane, no to tu je będzie dalej się pielęgnować, i wokół tego miejsca kultu zostanie obudowany cały kult. No, przypominasz sobie, jak tam rzekomo mieszkańcy, no nie wiem, na pewno i spontanicznie mieszkańcy przynosili goździki w Rosji, notabene kwiaty są bardzo drogie, a szczególnie w, o tej porze roku, więc chwała im za to, a może niektórzy przynosili służbowo te całe naręcza biało-czerwonych goździków, które tam zostały układane w stosach. Myślę, że kwieciarze mieli tego dnia dobre żniwo, ale wszystko wskazuje na to, że, że była to akcja dobrze zorganizowana. Znaczy te tysiące światy, które tam się pojawiły w jednakowym kolorze no, były wcześniej zamówione, mm -hmm. Bo nawet na takim dużym ośrodku to nie jest małe miasto, bo to jest pół milionowe, ale o tej porze roku y, kilkadziesiąt tysięcy koździków, jeżeli nie ma dużych imieniu albo jakichś e, kalendarzowych przewidzianych uroczystości, to, to one się tak nagle nie pojawiają. Zwróć uwagę, że to tutaj jest zbyt wiele przypadków takich, które są no, zadziwiające. Na przykład pojawiają się też kultowe trumny. Tak? O, na Pierwsze miejscu katastrofy trumny tak jest... nigdy jeszcze o czymś takim nie słyszałam. No tak, ale poza tym, że, że one są zupełnie odlotowe jako obiekty ratunkowe tak? I, i, i przewożenia ofiar tragedii, to Skąd się wzięło tam tych około 100 trumień w jednakowym kolorze na odpowiednią godzinę? Kto tym zarządził? Kto tak sprawnie to wszystko zorganizował? Mimo tego, że, że no, tam jest kilka zakładów pogrzebowych, bo tak? no, to na kilka tysięcy ludzi na pewno kostnic jest kilka, ale jest. Ale zorganizowanie kilku trumień, znalezienie kilku, kilku miastów, no nie nie nadcęcza kłopoty, ale zamówienie 100 na określoną godzinę w sobotę po południu, tak, tak ad hoc. Eee, w każdym wielkim mieście, na przykład w Warszawie, na pewno byłoby ogromnym kłopotem, bo, bo, bo nie ma po prostu takiego dostawcy, który do, abistad daje 100 trumnie w jednakowym kolorze. Po prostu nie ma. Mhm. No ja w ogóle wątpię, czy w Warszawie można by chociaż jedną czerwoną trumnę e, kupić, ale, e, ale to jest w ogóle wbrew jakimkolwiek przepisom sanitarnym i ratowniczym, żeby na miejscu katastrofy, żeby transportować ciała w trumnach. I to jeszcze jakichś takich papierowo-kartonowo-drewnianych. Ja nie wiem nawet, co to za materiał był przedziwny. Um, ale um, dobrze. W każdym razie jesteśmy mniej więcej zgodni, że nie było tam tego, co nam się wmawia. Czyli nie było tam żadnej katastrofy. Była natomiast maskirowka. Ten temat, ten ten, to pojęcie maskierowka może mógłbyś objaśnić, bo to wcale nie jest takie sobie zwykłe rosyjskie określenie, tylko ono jest określeniem ze słownika służb i ma określone znaczenie. No to jest no, według ślika, bo tym się należy kierować, to jest ogół dostępnych środków dezinformacji, maskowania i oszustwa ogólnie rzecz biorąc zastosowanie na, na placu boju e, oraz w akcji m, propagandowej. Wszystko co służy zaciemnieniu, obrazu, przeciwnika, skontynowania go, e, udzielenia mu fałszywych danych, e, uniemożliwienia mu zbierania informacji. E, jest to więcej niż suma poszczególnych tych, e, poszczególnych tych części składowych, czyli to nie jest maskowanie wojskowe, nie jest to dezinformacja sama, nie jest to tylko bierne podsuwanie kłamstwa. To jest zespół aktywnego działania wprowadzającego przeciwnika w stanie konfuzji i uniemożliwiającego mu prawidłowe działanie. To świetnie ujmują strategici amerykańscy. Ja tam gdzieś znalazłem kilka opracowań na tym temat, to jest, to jest przedmiotem studiów wojskowych na świecie, między innymi w Stanach. Oni się tego uczą i są, i prawidłowo są uczeni tego, że, że sztuka wojenna e, e, sowiecka i w tym się różni właśnie od motowskiej, e, że dezinformacja tam jest podniesiona do wysokiego statusu. Między innymi nowa szkoła rosyjska wyróżnia się tym, że u nich aktywne działania dezinformacyjne są totalne. Znaczy obejmują wszystkie techniki dostępne na placu boju i poza nim. Czyli, że tam jest totalne połączenie wszystkiego. Po to, żeby przeciwnik nie miał wiedzy o tym, co się dzieje wokół niego i z tego powodu popełnia obłędy. Jeżeli mamy na przykład umieszczony gdzieś tam pluton wojska, to tym podstawowym zadaniem maski zadaniem w Danii Radzieckim jest przekonanie przeciwnika, jeżeli on wie, że tam są żołnierze, że nie jest to pluton, ale to jest przynajmniej próg wojska. Tak? Trzeba zrobić huku, trzeba zrobić ruchu, trzeba zrobić wiele hałasu, że tak jest ogromna masa żołnierza. Tam, gdzie e, stacjonuje próg wojska, należy zrobić takich zakamuflować, takich schować i takich, takich rozesłać wieści, żeby nikt nie wiedział, że, że, że tam akurat w tym miejscu, tylko że akurat nie, to są za, za lasem, albo za górą, albo są za 10 kilometrów, są stąd są ukryci i tak dalej, i tak no, dalej. Na tym to polega. Czyli to, jeżeli weźmiemy z tej perspektywy spojrzymy, że byłoby to działanie militarne, to słowo maski jest jak najbardziej trafiona. bo obejmuje propagandę obejmuje maskowanie, kamuflaż. I obejmuje właśnie dezinformację, czyli rozpuszczanie nieprawdziwych wieści o tym, co się wydarzyło. Co się wydarzyło? No stał straszny wypadek, gdzie jest spad samolot, tak? tutaj są resztki, leży, zobaczcie, jeszcze płoną. Tak? No, być może nie spadł samolot, być może nie w tym miejscu, tak? być może nie wszyscy zginęli. No, no właśnie, um, tak właśnie uważał Gerard Wiśniewski, specjalista od terroryzmu z Monachium. Wiśniewski to jest zniemczone nazwisko Wiśniewski, przy czym ten montażysta Wiśniewski i Gerard Wiśniewski to nie są krewni. Gerard Wiśniewski, muszę tutaj dokładnie to nazwisko wymawiać, żeby, żebyśmy mogli to odróżniać. Nie są spokrewnieni. W każdym razie Gerard Wiśniewski napisał już Dosłownie dwa czy trzy tygodnie po 10 kwietnia, że przebieg tej katastrofy oparty został na sprawdzonym scenariuszu, który powstał prawdopodobnie w sztabie generalnym USA już na początku lat 60. Nazywa się to operacja, operacja Northwoods i jest to prawdziwe dobro eksportowe amerykańskie. I on opisał zastosowanie tej operacji w książce, w której zajmował się wydarzeniami z 11 września 2001 w USA. Podczas scenariusza według operacji Norsu zastosowany zostaje mniej lub bardziej zabawny ma odmiany między oryginalnym samolotem, jakimś podobnym wakiem czy złomem na tak zwanym i branym miejscu upadku. Krótko mówiąc, oryginalny samolot startuje z punktu A, zamiast jednak lecieć bezpośrednio do planowanego punktu B, zostaje przekierowany do punktu C, gdzie ląduje i zostaje razem z pasażerami zniknięty. Natomiast w punkcie B zostaje zainscenizowana katastrofa. Tak podobno hmm, wyglądała właśnie ta tak zwana katastrofa w, pod miejscowością e, Shanksville 11 września 2001 roku bombą wyżłobiono tam krater i wrzucono do niego sporo złomu. Miejsce zostało ogrodzone i pilnowane później lepiej niż Fort Knox, a politycy, wojskowi i przede wszystkim osłużne media przedstawiły całą tę niewybredną scenografię jako miejsce katastrofy. E, dla lepszej wiarygodności e, e, postawiono tam półtora roku temu uroczyście pomnik i tutaj też niebawem stanie pomnik, na Siewiernym podobno. Pułkownik Putin był jednak lepszy, bo kazał od razu przetraszać ten głos, o którym wspominałeś w sobotę po południu, żeby złożyć tam z Tuskiem bukiet biało-czerwonych kwiatów. No tak czy inaczej, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale ten scenariusz przemawia do mnie. Bardzo proszę scenariusz, prawda? my tylko że nie ma żadnych dowodów. Tak? A to samo już e, mówi naprawdę ogromnie dużo. Bo z, z, z, w takim wypadku, w takiej Widzimy wyginie naprawdę lite państwa. Tak? I po 18 miesiącach nie są wykonane de facto żadne badania. Mamy tylko. Już teraz, przepraszam, po 20 już, po 20 po dwudziestu, to prawie dwa lata mhm. I mamy, mamy, jedną, mamy jedno mamy jedną sekcje tak. i jakąś stertę makulatury gdzie nic z niczym się nie zgadza żadnych innych dowodów nic to totalne zaciemnienie i kompletnie nie mamy żadnych dowodów na wylot tejże delegacji z okęcia, nie ma nic z okęcia nie ma Ale... śladu ale także z, z, z, z przebiegu tego całego rzekomego lotu i tak, z dalszych, z dalszych e, wydarzeń także nie mamy żadnych dowodów. Mamy jakieś kopie, jakichś dziwnych zdjęć, mamy kopie jakichś dziwnych rejestratorów, jakieś pocięte taśmy, które nawet gimnazjaliści mogą rozpoznać, że to wszystko jest zmontowane i to w sposób urągający inteligencji, więc... E, De facto nic nie mamy, no, ponieważ nic. Skoro nic nie mamy, no to ktoś tak zdecydował, że tak się stało, no, bo w każdym innym wypadku, gdyby się na czego stuknęły dwie furgonetki, to mielibyśmy wszystkie te dokumenty na ten temat, łącznie z badaniami lekarskimi na obecność alkoholu kierowców tak, i pasażerów, i zdjęcia z wizji lokalnej i rozłożenie tych wszystkich połamanych części na drodze i, i pomiar szkic sytuacyjny policyjny, a to od, od, od krawężnika tyle tyle metrów, od tutaj tego, tutaj leży pacjent, tutaj jest samochód odbity, on leży do góry nogami i tak dalej, i tak dalej. Wszystko byłoby w najdrobniejszych szczegółach obfotografowane i opisane, a w tym wypadku nic nie mamy. No tak było właśnie w przypadku Lockerbie na przykład. Przecież e, tam wszelkie najdrobniejsze detale zostały tak właśnie opisane, odfotografowane, jak ty to mówisz, e, zgodnie ze sztuką kryminalistyki e, najlepszą i tylko dzięki temu znaleziono główną przyczynę, prawda? I dzięki temu mogło śledztwo się posunąć naprzód. Tymczasem tutaj mamy jedne jedyne dowody, które, rzekome dowody, bo nic jeszcze nie wiadomo, przyjechały do nas w zalutowanych trumnach. 96 trumien, których podobno nie wolno było otwierać, co jest znowu sprzeczne z przepisami, dlatego że po przekroczeniu polskiej granicy stały, były one własnością naszą. I leżą teraz dwa metry pod ziemią, prawda? Jedno, jedna jedyna ekshumacja, dwie zapowiedziane haha, zobaczymy, co one przyniosą. A czy tu akurat jesteś w błędzie, bo własnością te zwłoki zmarłych są własnością tak. zawsze, zawsze są własnością obywateli polskich, konkretnie ich rodzin. Tak, tak. Nie sprzerwanie. Tak. Jeżeli chodzi o samolot, to jako obiekt. Rządowy, tak zwany samolot lotnictwa państwowego. Ten samolot i wszystko, co z niego na jego pokładzie jest przewożone, obejmuje immunitet dyplomatyczny. I on jest nieprzerwany. On, ten samolot i wszystko, co z niego należy, także jego szczątki należą do rządu polskiego, czyli do państwa polskiego. Tak. Wszystkie rzeczy, które były na jego pokładzie także, czyli że wszyscy pasażerowie, ich ubrania, ich teczki, aktówki, komputery, telefony, klucze tak, tak. do domu, wszystko co tam było, należy do państwa polskiego, ale jest jeszcze więcej, bo jak powiedziałem, i to obejmuje inny problematyczny, taki sam jak w przypadku ambasady. Czy jeżeli na przykład taki samolot się rozbije, gdzieś na obcym terytorium, to tak jakby tam w tym miejscu upadła nagle ambasada pospolitej Polskiej. I na teren tej ambasady nie wolno wchodzić bez pozwolenia. Rozumiemy się? Rozumiemy się, oczywiście. Jeżeli w takim wypadku ta ambasada się nagle rozpadła w powietrzu, tak? na wysokości 15 metrów ulegnie zamrożenie, potem się rozpadnie na tysiąc kawałków, jakim cudem ambasadorowi było ich tam kilku? Bo był ambasador jego zastępca w ambasadora również, tak? I było kilku konsulów? Jakim dyplomatycznym cudem ci panowie nie dopilnowali, co jest ich podstawowym obowiązkiem, nienaruszalności tego terytorium, czyli tych szczątków polskiego samolotu, bo jest to część polskiego terytorium? Tak. Jakim dyplomatycznym cudem właśnie pan ambasador Bar, pan ambasador y, Turowski, to znaczy on nie był ambasadorem, ale ministrem, w ministra, zresztą Bar też. Pan Górczyński, etc., etc. Był tam również najwyższy, że tak powiem, znaczeniem przedstawiciel narodu polskiego, czyli pan poseł Macierewicz, który reprezentował polski sejm i który nie powatygował się tam na miejsce, pomimo, że do godziny 17 po południu był jeszcze w Smoleńsku. Był tam na miejscu rzekomo, tylko naprawdę czas nie został dokładnie ustalony, bo panu um, Sasinowi się zepsuły wszelkie zegarki, um, a telefon komórkowy miał wyłączony. Był pan Sasin właśnie. Najwyższy rangą, jak on tam o sobie napisał zresztą w nocie biograficznej przed wyborami do Sejmu, najwyższy rangą ocalały z katastrofy przedstawiciel kancelarii m, prezydenta. Który również nie zareagował, nie udzielał pomocy, nie organizował kontaktu z krajem itd. tak Nie robił nic, starał się tylko jak najszybciej stamtąd wyjechać, ale zrobił najważniejszą rzecz. Bo mianowicie krótko po godzinie 9 ogłosił Urbi et Orbi, że para prezydencka nie żyje. Jak on do tego doszedł, kiedy wówczas nie znaleziono jeszcze? na miejscu katastrofy tak zwanej, ciała ani prezydenta, ani pani prezydentowej. Jak on do tego doszedł, jest najgłębszą tajemnicą, której nikt jakoś nie chce zgłębić. Ani prokuratura, ani zespół parlamentarny, ani nie chcę tego nawet wiedzieć. Sam wydawałoby się zainteresowany, bo brat prezydenta, pani Rosow Kaczyński, nie chce wiedzieć również córka pana prezydenta. Pani Kaczyńska Dubieniecka, także dziwne rzeczy się dzieją wokół tego wszystkiego. Mało tego, pan minister Duda, który w kancelarii prezydenta, był minister sprawiedliwości w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, i opiekun insygniów państwowych i pieczęci, i kluczy do Sejmu do Sejfów, pan minister Duda przyjeżdża z Krakowa do Warszawy na jeden telefon, żeby jak najszybciej oddać właśnie owe insygnia, mianowicie klucze do sejfów, pieczęcie, pomimo że jest napisane w Konstytucji, w jakich warunkach w ogóle może dojść do tego rodzaju zachowania, jak można przekazać władzę prezydencką, w jakich warunkach i tak dalej. Złamane zostają wszelkie przepisy, wszelkie procedury na mocy zawiadomienia telefonicznego około godziny dziewiątej, kiedy oficjalne dokumenty rosyjskie mówią o tym, że znaleziono ciało prezydenta po godzinie 14 do razu tak? Nawet później. Nie, po czter... później, po, po 16, bo na pewno parzysta, jakaś godzina tam. Tak, tak, po 16, tak. Bo po... tak. odnaleziono tam na tym pobojowisku, to prawda trudno mi sobie wyobrazić, żeby Kilka godzin musiałem na takim poletku tego szukać, bo to ma w miarę dosłownie działki przyzagrodowej. Jak mówię, około 100 metrów na 50, więc to jest pół hektara. 200 tysięcy metrów Taki obszar może oblecieć 10 chłopaków, dosłownie przeczesać go w przeciągu godziny bez możliwości pomyłki. Tak? Zlokalizować wszystkie ewentualne ofiary. I nie trzeba tam więcej niż godzinę, żeby miejsce oznaczyć. Jak to jest możliwe, że to tak długo trwało, tak? Kolejny, kolejny cud, tak? Ale tutaj nas akurat to nie interesuje, interesuje nas, jaki, jakie to objawienie otrzymał nasz główny minister, tak? Na miejscu. W godzinie tak. który stwierdził zgon Kaczyński. I też na podstawie jakich symptomów, nawet gdyby, załóżmy, że on jest, że stoi przy leżącym, ciele pana prezydenta i jeszcze nie wie, czy, czy tli się tam życie, czy nie. Nie ma żadnej po, podobno pomocy, chociaż rzekomo rzekomo, przyjęli jakiś sanitariusze byli tam już kwadrans po um, czasie, um, po, po upadku tego samolotu rzekomym. I stoi pan Sasin, i teraz na jakiej podstawie, w jaki sposób on nieprzygotowany medycznie stwierdza. Um, definitywnie śmierć prezydenta. No, na tej samej podstawie, na, na, na której więc, akcja ratunkowa nie była podjęta. No, przyszedł milicjant i powiedział, że wszyscy pogibli, więc nie, ma, nie było kogo ratować. Więc to nie było kogo ratować, więc to prezydent też nie żyje. Tak? Na podstawie takiej logiki. No tak, na podstawie takiej logiki to zostało sponsorowane. No więc jeżeli prokuratura podejmuje tego rodzaju kwalifikację prawną, mianowicie o nieumyślnie spowodowanej katastrofie w ruchu lotniczym na skutek sugestii pana ministra Sikorskiego i jeżeli tą kwalifikację bez sprawdzania, czy doszło do in, jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich, czy była, czy było tam jakieś, jakaś usterka techniczna, czy był to akt terroryzmu, etc. Jeżeli tego się w ogóle nie uzgadnia, nie sprawdza i, za, i jest to kompletnie zaniechane, to dla mnie osobiście jest to zdrada interesów państwowych. Najwyraźniej chcesz, żeby kolejny prokurator sobie strzelił w policzek. Bo przecież Gdyby to nie była tragedia, to byłaby farsa. A, a skoro jest tragedia i farsa, no to jest tragi farsa. Nic z niczym się nie zgadza. I tych dalszych niezgodności mamy w kolejne odcinki. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Może na dzisiaj wystarczy. Musimy wrócić w ogóle w następnym odcinku naszej rozmowy Wiesz, do tła szerszego. Przede wszystkim może spróbowalibyśmy się pokusić o... Na przeanalizowanie, dlaczego się coś takiego stało, bo z wieloma spotykałam się na początku wątpliwościami, no ale dlaczego? Przecież to jest niemożliwe, żeby do, takiej, do do zamachu mogło dojść z powodu Kaczyńskiego, czy też z powodu aneksu, czy też z powodu gazu łupkowego. To jest niemożliwe. W związku z tym my chyba za, za mocno siedzimy w naszych opłotkach polskich i powinniśmy popatrzeć, co jest twoją domeną na mapę świata i zastanowić się, czym jest Polska na mapie świata, jakie ma znaczenie w Europie i dalej. Czy rzeczywiście inni mogli się zgodzić bez oporów na tego rodzaju akcje, bo trwała przecież cisza uparta naokoło, zdawałoby się, a w innych krajach nikt się tym nie chce zajmować. To są bardzo ważne kwestie, które nigdy nie zostały właściwie w mediach polskich po 10 kwietnia poruszone. Myślę, że będziesz tutaj miał wiele do powiedzenia. Na pewno nie autorytatywnie, tak jak to czyni wielki, wielki obierze świat szaman, przedstawiciel gatunku ja powiedzących Będzie jakieś logiczne uzasadnienie w po prostu próba analizy z dostępnych informacji. Nic pewnego podawanego do wierzenia. Bo ja z zasady jestem niedowierzający. I dlatego, jak widzę jakąś niezgodność na no to ja bo mnie interesuje nie jak to powinno wyglądać, to mnie interesuje co naprawdę się wydarzyło, bo tylko prawidłowa informacja, prawdziwa informacja jest podstawą racjonalnych decyzji. Każda inna jest porażką. Czyli dezinformacją. Każda inna decyzja podjęta na podstawie wadliwych informacji czy dezinformacji jest porażką z definicji, bo nie można postępować prawidłowo, opierając się na, na fałszy. Oczywiście. I dlatego dziękuję Ci teraz za tę rozmowę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze coś z niej wyniosą. Żegnam się z Tobą Zezoro. Zezoro i ja, czyli Anna mieszko żegnamy się z naszymi słuchaczami. I zapraszam niebawem za parę dni na część drugą. Do usłyszenia.